Slepik z podcast dotyczy kna klasy zle. Rozmawiamy o wszystkim, co nas interesuje i inspiruje. Bez względu na to, czy jest to warto pełnie świeżyć czy już uderzamy. Yeah, I You're crazy to know who I am, aren't you? All right, I'll show you. There's a souvenir for you. And one for you. I'll show you who I am and what I am. <laughs> Witam Cię Patryku. Witam Cię Jacku. W kolejnej odsłonie mm, sklepiku z horrorami. Dzisiaj będziemy opowiadać o filmie Niewidzialny człowiek w reżyserii Jamesa Whale'a. Ciągle to musimy podkreślać, że mówimy o oryginalnej wersji, pierwszej wersji pochodzącej z roku 1933, dlatego, że istnieje również remake tego filmu, ale my zazwyczaj, chyba zawsze tak naprawdę, w podcaście zajmujemy się o, omawianiem y, tych oryginalnych, pier pierworodnych wersji filmów y, klasy B. Przynajmniej na razie. Przynajmniej na razie, tak. Słuchaj, zaczniemy może zanim o samym filmie, to zaczniemy coś o, o aktualnościach jakieś. Czy masz coś na głowie z kina klasy B? E, chyba nie. Przyznaję no. się, że chyba nie. Chyba nie odrobiłem lekcji. A ja, a ja myśląc, nic, myślałem, nic. o może nie o kina klasy B, ale myślałem o śmierci Elizabeth Tyler. Aha, no to tak. Bardziej niedawno pisałem artykuł y, o li, y, łączny o Elizabeth Taylor i Irenie Kwiatkowskiej. Wow, ciekawe. Bardzo ciekawe. Czyli y, jakby w jednym artykule o Irenie Kwiatkowskiej i Elizabeth... Tak, tak, ciekawe. takie dostałem polecenie, troszeczkę się opierałem na początku, ale później uznałem, że to jest ciekawe zestawienie, bo to są kobiety z dwóch różnych totalnie światów, które mm -hmm. zupełnie miały inne podejście do aktorstwa czy gwiazdorstwa, jedna była gwiazdą, tak. druga była wybitną aktorką moim zdaniem, na którą chyba Polska Kinematografia nie była przygotowana. Mam tutaj na myśli oczywiście mm. Irenek Kwiatkowska. No tak, wiesz coś, no, bardzo jest ciekawe co mówisz i pewnie nie wiem czy, czy, czy, czy inni się zgadzają, ale ja się z tym muszę zgodzić, bo ja nie mam jakiegoś takiego sentymentu do Taylor, jeśli chodzi o jej kreację na ekranie. Wiesz co, ja pamiętam jedną rzecz z dzieciństwa. Nie wiem, czy kojarzysz taki film, kiedy ona była młodziutką Eliską, dziewczynką mm. i zagrała w takim filmie, który w polski tytuł nosił chyba Powrót Lessi. Albo Lessi wróć. Albo Lessi wróć. Słuchaj, lesi ja powiem tak. ten film dzieciństwa, jak ten piesek przez cały film wraca do Elizy. Tam do niego strzelają, ma taką łapkę pod kuloną, jakoś zmęczony, taki na końcu wpada i, i oczywiście wszystko dobrze się kończy. I ten film pamiętam z nią, ona tam miała może 13 lat. A tak to różnie bywa no ty znaczy, no, rzeczywiście zagra w kilku ważnych filmach, ale nie wiem, czy znowu w takich filmach bardzo wybitnych. Mam tu na myśli Kleopatrę. Pamiętam, kiedyś się mnie pytałeś, robiłeś taki tak, tak, dla tak, tak. Eee, uznałeś to, że ten film jest fatalny. Tak. No, wiesz co, nawet na poziomie takim właśnie realizacji mm -hmm. tego rodzaju filmów w tamtym okresie, no to wyżej bym stawiał ben -Hura. no Kleopatra jednak jest stoicka i nudna mm -hmm. dla mnie, nawet, nawet jeśli chodzi o samą bo ona już nie trafiła swój czas. To były zupełnie inne też mm -hmm. oczekiwania publiczności, kiedy, kiedy ona się pojawiała, która była już zainteresowana innym zupełnie typem kina. Takim mm -hmm. bardziej repertażowym i odzwierciedlającym to, co się aktualnie działo w Stanach. Eee, to, to na pewno. No, natomiast... Wiesz, wracając jeszcze do Kwiatkowskiej. To jest kobieta, która uh -huh. z wyjątkową naturalnością mówiła wyjątkowo absurdalne teksty. Pamiętasz? Te, e, <śmiech> tak, u niej, u niej to jakby, wiesz, jakby miała to we krwi. To jest niebywały talent. Nie wiem, czy pamiętasz, mi utkwił w głowie taki tekst, który ona wygłosiła w jednym z odcinków Zmienników. Przychodzi jakiś tam e, pan do niej, jakiś gość e, i... Pyta go Kwiatkowska, czy napije się yy, herbaty. On mówi: Tak, ale poproszę pół szklanki. No to Kwiatkowska: Ach, powinna mieć taką szklankę. <grafy> no żarty, jak zajść w kranie czarów, nie? Szalony kapelusznik. Niesamowita <grafy> była. Nie? No. no dobra, dobra. No to tak, połączenie rzeczywiście tego surrealizmu barei z talentem Kwiatkowskiej dawało dobre rezultaty i Natomiast Pamiętam, koniec jej był dość smutny, ponieważ ona wiesz, hmm. gdzie ostatnie dni swego życia spędzała, znaczy ostatnie dni, ostatnie kilka lat. No wiem w takim, nie wiem, to był taki, no nie, nie przytułek, ale to chodzi o to, jakiś takie dom aktorów, tak? Tak, tak, hmm. tak, tak. No i to było smutne. Ja ją ostatni raz widziałem w filmie Jacka Bławuta, gdzie ona grała w zasadzie siebie. I to był no, smutny dla mnie obrazek w zasadzie. To był film taki um, fabularno-dokumentalny. Znaczy była, była tutaj jakaś e, opowieść w tym e, filmie, natomiast tło, było, tło powiedzmy było dokumentalne. Znaczy aktorzy grali aktorów i tam była między, wśród nich Kwiatkowska i to było smutne. Właśnie oglądanie właśnie wybitnej aktorki właśnie w takich okolicznościach. No. Widzisz, ale kurczę, ja tak szukam jakiegoś takiego klucza do, do naszego głównego tematu i rzeczywiście jest to jakieś takie symptomatyczne dla aktorów, którzy występowali w filmach, mm, no powiedzmy klasy B, mówiłem amerykańskich mm. aktorach, mm -hmm. tak jak Bela Lugosi, którzy skończyli marnie, no właśnie gdzieś tam, wiesz, przytułku zupełnie zapomniani. Nie wiem, czy można to porównywać do pani Kwiatkowskiej, ale... No, no średnia, średnia akcja. No dobra, mówiliśmy o Lizzie z Zee, Tyler, przeszliśmy do Ireny Kwiatkowskiej. Wiesz co, ja tylko jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć taką y, techniczną, y, a propos y, aktualności, znaczy sam fakt, że zakupiłeś sobie nowy mikrofon, gratuluję. <grytanie> Dziękuję, mam nadzieję, że, te, że będzie mnie lepiej słychać. No ja mam też taką wielką nadzieję, ja już się lepiej słyszę, ale to, to, to jest raz, natomiast druga sprawa jest taka, że taki ptaszek do ucha mi powiedział, taki ptaszek z Disneya, który, który nazywa się Łukasz, tutaj pozdrawiam, żeby podzielić nasz podcast na rozdziały, dlatego że nie wszyscy słuchacze, tutaj właśnie mówię o, o, o tym moim znajomym Łukaszu, nie wszyscy słuchacze mają ochotę słychać streszczenia filmów. I rzeczywiście już od um, Koszmaru z ulicy Wiązów tak jest i ten podcast również zostanie podzielony na rozdziały, to znaczy Będą aktualności, początek, straszczenie filmu, muzyka w filmie. Takie różne rozdziały się pojawią i będzie można, użytkując czy iPhony, iPady czy iPody, będzie można sobie wybierać, co chcemy słuchać. Zresztą hmm, będzie tak, że to będzie graficznie również się pojawiało. Podczas, podczas od, odsłuchu będzie można sobie zobaczyć, ile trwa dany rozdział. To taka sprawa jest techniczna, ale może warto o tym powiedzieć żeby mieć tego świadomość. Jak ktoś nie chce na przykład y, słuchać filmu, może zawsze nas przewinąć, mm -hmm. czy tam przejść do następnego rozdziału. A my jednak będziemy mówić o treści, z tego też względu, że nie wszyscy być może chcą y, te filmy oglądać, a żebyśmy wiedzieli, o czym w ogóle mówimy, no to będziemy jednak starali się opowiadać o fabule filmu. Z tą może różnicą, że ja już dzisiaj też postaram się nie mówić o finale, jak się film nie wiedziałem. właśnie tak, ja chciałem nadmienić, na, na, y, że będziemy czasem jednak spoilerować. No. Nie, nie wiem, to chyba nie jest konieczne w przypadku niewidzialnego człowieka, ale będą się na pewno zdarzały takie filmy, w których finał jest tak istotny, że trudno wiesz, do niego nie nawiązać w toku naszej rozmowy. Mm -hmm, mm -hmm, rozumiem. No tak, tak. tak no, no, ale to będziemy się raczej starali tego nie czynić, żeby, żeby nasi słuchacze sami mogli osądzić, nie? Cały film, prawda? Dokładnie. Tak, tak, skaram się. No ale to jest taka informacja, którą chciałem tutaj podkreślić. Ach, ja z tym nowym Patrz, mikrofonem czuję się jak Robin Williams z Good Morning Wietnam. <grym> A może jak Orson Welles, który nagrywał Wojnę Światów. No. Mhm. Dobra, przechodzimy do filmu Niewidzialny Człowiek. Tak. Który lubimy. Bardzo który lubimy. <grym> Mówiliśmy w przypadku y Drakuli. Padło, padło chyba takie zdanie, że to według naszej oceny jest to najlepszy film Uniwersalu, który powstał w latach 30 zrealizowany mm. dla tego studia. No i wypadałoby Ci się wytłumaczyć, dlaczego nasza opinia jest taka, a nie inna. Właśnie też oglądałem, zastanawiając się na tym, próbując sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ten film bardziej mnie wciąga od pozostałych. Bo Frankenstein jest w porządku, Drakula jest w porządku, Wielkołag jest też w porządku, chociaż już tu mm. mamy większe zastrzeżenia. Ale niewidzialny człowiek ogląda się dzisiaj naprawdę doskonale. Ten film nie jest zabytkiem, ale on... Ta historia jest po prostu... Znaczy zawsze uważałem, jak oglądałem Frankensteina, czy, czy inne filmy Jamesa Whale'a, że Whale ma niezwykły talent do opowiadania, do snucia historii. I oglądając yy, Niewidzialnego Człowieka stwierdziłem, że... To, dlaczego te historie są tak pociągające w dalszym ciągu, jest po prostu wielość punktów widzenia. Zauważ, jak mamy niewidzialnego człowieka, za chwilę powinniśmy przejść do, do fabuły filmu, ale e, jak, jak my go oglądamy, skąd my się e, czerpiemy informacje o nim? Nie od niego samego najczęściej. Prawda? Pierwsza scena otwierająca e, film, pokazuje niewidzialnego człowieka, który zmierza do gospody. Później najważniejsze staje się to, co sądzą o nowo przybyłym goście tej gospody. Prawda? Później z kolei mm -hmm. przechodzimy, e, przenosimy się e, do rodziny, w której opowiada się o eksperymentatorze, naukowcu, który który zniknął, a który prawdopodobnie eksperymentował z czymś zupełnie niebezpiecznym. Domyślamy się, że to chodzi o naszego niewidzialnego człowieka. Później znowu pada akcent na niewidzialnego człowieka, więc się o nim dowiadujemy, ale to jest bardzo konsekwentnie utrzymywane przez cały film. Później jeszcze są policjanci, którzy, którzy myślą swoje i którzy zaczynają śledztwo. Niewidzialnego człowieka jako samego jest mało w tym filmie, w zasadzie. On jest cały czas obecny, ale to nie jest bohater taki wiertroplanowym, który pociąga całą akcję, prawda? Do, do przodu. On jest oczywiście w centrum tutaj, ale to nie jest taki koleś, który dokonuje czynów niezłych, zwykłych, a my to obserwujemy, prawda? Rozumiesz, o co mi chodzi? Mhm. Tak, tak, no. y, oczywiście, już po części też się tak, obu filmu, ale troszeczkę, może troszeczkę wracając tak. rzeczywiście... No. Y, tak, do, dobrze, może będzie łatwiej jakoś zrozumieć trochę filmu, ale wracając do y, początku, to o czym powiedziałaś na temat narracji tego filmu i samego Jamesa Whale'a. Y, trudno się z tym nie zgodzić, ale mm. ciekawe jest to, że ten film powstał, jest to kolejny film wyprodukowany przez Studio Universal, który powstał na podstawie bardzo znanej książki, bardzo znanego pisarza. Różnica jest tylko taka, i to warto podkreślić już na początku, że jeśli mówimy o Drakuli czy o Frankensteinie, to książka, za którą tutaj się wzięto, nie jest filmem, nie jest, nie, jest, nie jest książką z gatunku grozy, takiej gotyckiej powieści XIX wiecznej, tylko jest to, można powiedzieć, całkiem spokojnie, fantastyczno-naukowa powieść, ponieważ Film powstał na podstawie powieści Niewidzialny człowiek Herberda George'a Wells'a. i to jest ciekawe. I naprawdę jest to event na tle tego, co produkowało się w studiu Universal. Jak pamiętamy, Dracula to jest opowieść gdzieś tam wzięta z metafizyki czy, czy, czy z jakichś takich tematów wykraczających poza rozumowe poznanie. Co ciekawe, w Frankensteinie, możemy powiedzieć, mamy naukowca, ale mimo wszystko. Jest tam rodzaj mistycyzmu. Świetny jest, takie z, świetne jest zdanie, może nie samym Frankensteinie, ale w filmie Syn Frankensteina, kiedy Igor, mówi, grany przez Bera Lugosiego, mówi coś takiego: Twoim ojcem był Frankenstein, ale twoją matką była Błyskawica. <sum> <sum> Są takie kapitane dialogi, ale to nas zmusza do myślenia, że jednak rzeczywiście szczypta magii była potrzebna do stworzenia monstrum Frankensteina. Natomiast tutaj w tym wypadku, i tu sięgamy do wzoru literackiego, Wellsa, Niewidzialny człowiek powstaje w sterylnym, laboratoryjnym, higienicznym pomieszczeniu z, stworzonym przez naukowców. I to jest ta pierwsza różnica. No i tutaj muszę, mo, muszę się wtrącić, bowiem właśnie ze, e, zawsze interesowała mnie pewna klasyfikacja gatunkowa i to mhm. nie jest na pewno horror. Ja byłbym skłonny uznać, mhm. że niewidzialny człowiek to jest coś w rodzaju thrillera science fiction. Tutaj mhm. nie mamy żadnych elementów nadprzyrodzonych przecież. To jest wszystko uzasadnione naukowo. Prawda? Tak jak. Oczywiście, tak psa naukowo. No, no, ale oczywiście, tak jak w. Ale, ale, tak, jak, ale tak, tak, tak. jak w kinie science fiction. To tak. niekoniecznie wiesz, ma podstawy, rzeczywiste podstawy naukowe, bo. Ale, w, ale stara tak. się mieć. E, natomiast oczywistym jest też, że m, nikt nie będzie skłonny weryfikować tego, co, co się mówi w filmie, mhm. prawda? E, tutaj mamy jakiś tajemniczy eliksir i tak dalej, i tak dalej, który. E, no, powoduje takie, a nie inne y, objawy. I nie byłbym skłonny, żeby, żeby uznawać to za horror y, science y, fiction, bo tutaj jest bardziej taka atmosfera, właśnie takiego thrillera. Prawda? Nie masz takiego wrażenia, kiedy to oglądasz? Tutaj się nas nie straszy tak, tak, tym, bo no tak. jesteśmy nie? Tak, tak. tak, Zu tak zupełnie in inny klimat. Tylko tak nam Ale tutaj... wiesz co, tak, tak, ale tutaj jeszcze bym dodał do tego, chodzimy ciągle wokół tematu, zaraz przejdziemy do treści, ale mm, dodałbym tutaj do tego ten talent Jamesa Wella, który jest naprawdę fantastyczny. I to w przenośni, w wypadku tego filmu, w przenośni dosłownie jest, jest fantastyczny, bo on łączy, tak jak mówisz, thriller, ale również z komedią. Tak, tak, tak. I to połączenie oh. udaje się niewielu, naprawdę. Tak, tak. tak. I, i James'owi Willowi to się udaje to połączyć. I wiesz co, dlatego mam wrażenie, że te filmy dzisiaj tak się sprawdzają, że z dzisiejszej perspektywy, my to troszeczkę tak oglądamy te filmy, jakby reżyser kręcił tak to wszystko z przymrużeniem oka. Zapewne tak nie było wówczas, ale dzisiaj to dlatego te filmy tak kupujemy dobrze, bo mam wrażenie, że on całkowicie tak do końca tej historii serio nie traktuje. Zgadza się. Skazał Najbardziej się. pojechanym jego filmem jest Narzeczona Frankensteina. E, Narzeczona Frankensteina dobrze mówię. Mm -hmm. W którym Frankenstein pali cygaro. Nie? To już jest odlot. Prawda? Mm -hmm. Mm -hmm. Tak, no, tak. Tutaj ale... Nie jest to tak daleko e, posunięte, ale ten humor jego jest, jest wyczuwalny. No? To, to jest świetne, świetne kino. To powinny powiedzieć na końcu, ale mówię już na początku. Ja, ja też powiem na początku, jest bardzo dobry film. No dobra, co, przejdziemy może do spraw takich typowo produkcyjnych, ale zanim to może powiemy o treści trochę filmu. Tak. Tak jak wspomnieliśmy wspólnie, film powstał na podstawie noweli Herberta do Joelsa pod tym samym tytułem. Co ciekawe, ta, ta nowela, ta powieść ukazywała się w odcinkach w prasie i wtedy już zdobyła wielką popularność i Później została dopiero wydana w, w formie książkowej, co zresztą jest bardzo charakterystyczne. Może dzisiaj już mniej, ale kiedyś tak wydawano tą popularną literaturę, że najpierw ona wychodziła w odcinkach w gazetach różnych. I tak było też z y, tą powieścią. Film y, opowiada historię Jacka Gryfina. Co ciekawe, jeśli ktoś poszukuje informacji na temat tej postaci w internecie, to zazwyczaj pojawia się, że to jest niewidzialny człowiek. Rzadko. Pada informacja, jak nazywa się niewidzialny człowiek. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, poszukując tego typu rzeczy, ale można się tego dowiedzieć rzeczywiście z filmu. Jack Griffin, który prowadzi wspólnie z niejakim Haringiem i Kempem, nie, coś, coś mylę, przepraszam, Kempem, bo Haring to jest aktor gra Kempa, czyli prowadzi z Kempem i Krenlejem, doktorem, eksperymenty dotyczące środka wybielającego. Ale y, Gryfin idzie dalej i korzysta, to o czym wspomniałeś na początku, z jakiejś tropikalnej rośliny, aby uzyskać y, z niej środek, który tu w filmie nazywa się monokaina. Co ciekawe, ta monokaina w drugiej części filmu Revenge of the Invisible Man, czyli zemsta niewdzielonego człowieka, nazywa się już duokoina. Mhm. I zastanawiam się dlaczego, może w drugiej części muszę, musi być duo. Tak. W każdym razie ta monokoina powoduje pewien efekt uboczny. Tam Opisany jest eksperyment na psie, który robi się biały. Ja wiem, że to wszystko brzmi bardzo zabawnie, ale tak jest tam w tym filmie. Pies po wstrzyknięciu monokoiny staje się biały, prawie przezroczysty, a Gryffin idzie dalej i zaczyna eksperymentować na sobie, to znaczy robi sobie na no dobra, mogę? To jest znakomity mhm. zabieg w ogóle, że mhm. wspomina się o tym piesku, o, tym, o tej jego całkowitej przemianie, a później obserwujemy to w przypadku niewidzialnego człowieka i potrafimy sobie to wszystko uzasadnić doskonale. To jest znakomite, wiesz, to, to jest takie przecież wtrącone delikatnie o tym piesku, tak. ale ma to niebywałe znaczenie dla, dla, do tego, jak, jak my ten film postrzegamy i całą historię. No, to tak na marginesie, przepraszam, mam Zgadza dzisiaj się. taką skłonność do wtrącania się. Nie, mi nie. się ten film naprawdę podoba. Mm. <gryśla> <gryśla> Dobra, więc Griffin, Griffin jednak popada w pewien rodzaj szaleństwa. I to jest bardzo istotny wątek filmu. To znaczy, monokaina powoduje efekt zniknięcia ciała, czy, czy w ogóle efekt niewidzialności. Natomiast jest pewien efekt uboczny, o której sam Griffin nie wie. Powodują pewne zmiany, no można powiedzieć, neurologiczne. To znaczy stopniowe szaleństwo u osobnika, który je zażywa. I tu znowu wrócę do psa, pies okay. został wścieklizny, okay. to znaczy wściekł się po, po tym, jak mu za, za, zaaplikowano ten środek. I tam ym, znajomi czy koledzy z pracy ym, Gryfina wspominają, że Gryfin nie wie nic o, o tej przypadłości, ponieważ nie korzystał z niemieckich opracowań dotyczących monokainy. To jest też takie wytłumaczenie, ale to jest taki też szczególnik. Natomiast Gryfin próbuje... Co ciekawe, ma problemy z odwróceniem całego procesu, znaczy jest niewidzialny, ale nie może dojść do tego, w jaki sposób chemicznie odwrócić ten proces, żeby mógł stać się znowu widzialnym człowiekiem i opuszcza laboratorium, jest takim wygnańcem i tu poznajemy go. To, o czym wspominałeś w tej pierwszej sekwencji filmu, kiedy on pojawia się w gospodzie, to jest żywcem wyjęte z powieści. Tak zaczyna się również powieść Wellsa. I to jest bardzo ciekawy zabieg, z tego względu, że my widzimy niewidzialnego człowieka, który jest ubrany od stóp do głów, ponieważ jest zamieć śnieżna, jest, jest, jest bardzo zimno i on rzeczywiście pojawia się w tym filmie jako człowiek, niekoniecznie niewidoczny, ale ubrany. Ubrany w ten sposób, że ma rękawiczki założone, długi płaszcz, kapelusz, okulary, specjalne okulary, które nie są okularami przeciwsłonecznymi, ale tak. okularami takimi goglami przeciwśnieżnymi, bo one mają, co ciekawe, osłaniają oczy z przodu, czyli Jan Fas, ale również mają takie klapki z profilu, osłaniają oczy, co później nam zostanie może niewyjaśnione, ale my się domyślimy, że tu chodzi o to, żeby nie widzieć cz czegoś, czego nie możemy zobaczyć, czyli oczu niewidzialnego człowieka. A sama twarz niewidzialnego człowieka jest okryta bandażem. I tu rzeczywiście jest taki wątek prowadzony, że właściciele gospody, czy bywalcy gospody, sumują domysły co do tego, dlaczego ten człowiek tak wygląda i tam mówi się o wypadku samochodowym, o oparzeniu ciała, tego typu rzeczy padają jeśli chodzi o wytłumaczenie, dlaczego on tak pojawia się zazwyczaj, czyli całkowicie osłaniając swoje ciało. Niewidzialny człowiek zostaje w tej gospodzie i próbuje, wynajmuje pokój i próbuje prowadzić eksperymenty chemiczne, aby pomóc sobie w odzyskaniu widzialności. Natomiast, jak mówię papara, coraz większe szaleństwo dochodzi do kłótni z właścicielami tej gospody, zostaje wezwany policjant i on musi uciekać i prosi, prosi, może nie prosi, wymaga czy, czy, czy wymusza pomoc na swoim dawnym współpracowniku doktorze Kempie. Co ciekawe Kemp kocha się we Florze, to jest też taki wątek miłosny, który pojawia się w filmie, a Flora jest narzeczoną Gryfina. Będzie jeszcze na pewno okazja, aby powiedzieć kto, kogo, kto gra Florę, bo to jest bardzo ważne. Natomiast co jest ciekawe w tym filmie i to jest poprowadzone, że to stopniowe szaleństwo Gryfina, jest to bardzo ciekawie pokazane uważam w filmie, to stopniowe szaleństwo Gryfina tak, momentami tak, uspokaja się, kiedy uh -huh. on jest przy Florze. Zwróciłeś na to uwagę? Uh -huh. Kiedy oni się spotykają, on się uspokaja na chwilę. I to jest bardzo fajne, uważam. Można powiedzieć, że to jest naiwne, ten, ten wątek właśnie taki romansowy, ale, ale wyraźnie Griffin, kiedy jest szaleńcem, rzuca przedmiotami, no, hmm, zabija ludzi również, bo tam tusi policjanta, ale on, kiedy, kiedy Flora pojawia się gdzieś na zdarzeń, widnokręgu zdarzeń, no to on się uspokaja. Ja tak, trzeba też że, że ten wątek romansowy jest naprawdę tam bardzo epizodyczny. Nie? To, to, to nie nie, nie, nie, nie, nie to ma tego prawda. za dużo w tym w filmie. Tak, kontynuuj, proszę. Tak, to prawda. Natomiast szaleństwo, właśnie to, to, o czym mówi, że Flora nie jest cały czas przy Gryfinie, w związku z tym, kiedy ona opuszcza go, albo on musi uciekać po prostu przed policją, która ciągle mu depcze po piętach, Gryfin coraz bardziej wpada w szaleństwo i wpada w... To szaleństwo przybiera taką formę mani wielkości, uh -huh. to jest również bardzo ważne. On twierdzi, że będzie władał światem. Zresztą mówi również to Florze, że on, i to jest też chyba istotne, Eksperyment przeprowadził na sobie, aby jej udowodnić, że nie jest tylko zwykłym aptekarzem, zwykłym chemikiem, zwykłym asystentem jej ojca, ale również będzie kimś wielkim. I to narasta, przybiera monstrualne formy, ten stan psychiczny, bo on za pomocą kępa, którego zmusza do posłuszeństwa, no, razem próbują zrealizować taki plan zawodnięcia nad światem. Robi to stopniowo, bo na przykład jest taka scena, kiedy on wykoleja pociąg, w którym, jak możemy się domyśleć, podróżują ludzie i staje się po prostu maniakiem niebezpiecznym, na którego poluje policja. Jest znana nagroda za głowę niewidzialnego człowieka i rzeczywiście staje się tak, że on coraz bardziej jest no, ścigany przez policję i, i, i prowadzi to do takiego finału, który, który nie do końca dla niego będzie mhm. ym, przyjemny. Ale nie zdradzamy końcówki. Tak, tak mniej więcej przedstawia tak się Fogławie. I... Tutaj muszę wtrącić o naszym bohaterze, że to jest postać okrutna, wyjątkowo. E, miałem takie mhm. skojarzenia, kiedy oglądałem Niewidzialnego Człowieka ostatnio, że e, przypomina mi on troszeczkę Darkmana z filmu sama, sama Raimiego. Też e, mhm. dlaczego? Mhm. Te postaci są, powinny być odpychające, ale w obu wypadkach Wy, dostajemy wytłumaczenie dlaczego one są takie, a nie inne w przypadku niewidzialnego człowieka jest to ryzyko podjęte z eksperymentowaniem i tak dalej i ta historia o tym piesku o, którym, o której wcześniej wspominaliśmy właśnie służy temu żeby ten niewidzialny człowiek nie był tak, aż tak bardzo odpychający dla nas, żebyśmy mogli go w jakiś sposób może nie tyle polubić, ale zaakceptować bo trudno obdarzać go sympatią mimo wszystko on jest mm -hmm. wpychający, ma to, cierpi na tą manię wielkości i on, on chce władać światem i on chce niszczyć ludzi. Wiesz, to jest, to jest... No nie jest to pozytywna postać, dlatego wielki szacunek dla Jamesa Whale'a i dla Studio Universal, że wprowadzili w ogóle taką postać. Mm -hmm. Ale wiesz co, wydaje mi się, że James Whale well miał yy, duże szczęście. Teraz przejdziemy do, do, do samej realizacji filmu. I może wtedy będzie wytłumaczenie, dlaczego ten film tak dobrze się dzisiaj ogląda. On miał takie szczęście, że zauważ nawet we Frankensteinie stworzył postać, która nie jest tak ewidentnie biało-czarna, czy w tym wypadku Monstrum Frankensteina nie jest czarną postacią, bo musi zmagać się również z tym, co mu zrobiono, ale też zmagać się ze światem, który go nie akceptuje. Oczywiście Monstrum Frankensteina jest okrutne, ale również wzbudza naszą sympatię. I podobnie jest tutaj. Ale to jest. Nie, nie, ale nikt tutaj nie cierpi, zobacz, na taką manipulację. Mówi o jak, jak. Nie, mówi o niewidzialnym mm -hmm. człowieku, że Frankenstein może być odpychający, odraszający ze względu na swoją mm -hmm. powłokę mm -hmm. zewnętrzną. Natomiast on nie ma on nie ma takich negatywnych ambicji, że tak się wyraża. Prawda? Znaczy Frank tak, Stein. na pewno nie jest to świadome. On nie ma, wiesz, a ten człowiek, on chce w ogóle, żeby na świecie panowało zło. Mhm, znaczy, człowiek, mhm, niewidzialny człowiek. Tak, masz rację. Oczywiście tu jest znacząca różnica. Mhm. To, co powiedziałem, że i to jest bardzo fajne w tym filmie, że oprócz tej widocznej zmiany, czyli te, tego efektu niewidzialności, również ten środek ta monokaina powoduje te zmiany powiedzmy, neurologiczne. To jest ta różnica, masz rację. Natomiast Frankenstein, tak. spójrz, jest e, jest rozwoju ja... no, intelektualnym, to też jest jasne. E, spójrz na e, rok realizacji. Ja 33 tak. rok. W którym momencie okazuje. No właśnie, i co się stało w Niemczech, nie? Mówisz o zmianach no... politycznych? Tak, mhm. tak, mhm. tak. Mhm. Więc e, wydaje mi się, że poniekąd ta atmosfera, która wiesz, to co się działo w Niemczech mhm. wówczas, czyli dojście Hitlera do władzy. No to, no to musiało mieć takie skutki, że że powstają takie filmy, mimo że daleko, daleko dalej, prawda? Ja myślę, że to mo może być, może być mi mogło mieć jakiś wpływ. Nie wiem, możliwe, że to zbyt daleko po Ale jest to, to, to ciekawy wątek, ciekawe tak rzeczywiście ta mania wielkości mm -hmm. i chęć niszczenia wszystkiego, być może takie było rzeczywiście Hmm, tam ogólnoświatowe odczucia społeczeństw, które, które gdzieś się musiały z tym zmierzyć. Może to się rzeczywiście jest ciekawe. Gdyby, gdyby, gdyby ten film powstał w Niemczech, na pewno byśmy go mm -hmm. analizowali, interpretowali no, ten, ten. właśnie w takim, kontek w takim kontekście. Mm -hmm. Natomiast jest to istotne właśnie, jak się spojrzy na datę realizacji, że, że mogło mieć to jakiś, jakiś wpływ. Prawda? Przecież to, to nie było jakaś cicha historia z Hitlerem, nie? Ponieważ on już zapędy miał wcześniej. No tak. <śmiech> Oj. Przepraszam. Proszę bardzo. Słuchaj, przechodzimy może do tego, y, jeśli pozwolisz, do, tego w, do takich kuchni filmowej, jak ten film został zrealizowany. Mm -hmm. Może powiemy y, coś na temat y, głównej postaci protagonisty, ponieważ y, mamy tutaj na ekranie niewidocznego, co prawda, ale słyszalnego, mm -hmm. przez 99,9% filmu, Claude'a Rainsa. Jest to ciekawe, dlatego że Claude Rains, który tutaj no, jest ewidentnie utożsamiany teraz z niewidzialnym człowiekiem, ale też z ma oczywiście innymi filmami, ale dla nas to poprzestajmy na razie na, na tym filmie, nie był numerem jeden do roli Niewidzialnego człowieka. Nie wiem czy uh -huh. wiesz, ale jakby takim naturalnym kandydatem do tej roli niewidzielnego człowieka był Boris Karloff. Boris mhm. Karloff, który wtedy był wielkim, wielką gwiazdą obok Beli Lugosi'ego. Bela Lugosi odpadł jakby w sposób naturalny, ponieważ mówił on z wyraźnym akcentem niebrytyjskim. A tu powinniśmy również to podkreślić, że zarówno sam James Well, jak i część ekipy pochodziła wprost z Wielkiej Brytanii, ponieważ film dzieje się gdzieś na wiejskiej, wiejskiej wsi, wiejskiej wsi brawo. gdzieś na wsi w, w Anglii. W związku z tym szukano aktora, który miałby odpowiedni akcent. Boris Karloff się nadawał idealnie, natomiast nie mógł przyjąć tej, tej propozycji i tu... Um... Ja doczytałem, są takie wątki, które wskazują na to, że po prostu finansowo były pewne dziwne akcje w Uniwersalu, nie, studio nie wywiązało się z kontraktu, nie wywiązało się z tego oczekiwań Karlofa jeśli chodzi o pieniądze i on zrezygnował z tej roli niewidzialnego człowieka. Drugim kandydatem był Colin Clive. To jest aktor, który grał Frankensteina, również u Jamesa Whale'a, więc to jest taki klucz powiedzmy kumpelski. Whale wybierał aktorów, z którymi wcześniej pracował przy Frankensteinie, ale tutaj Colin Clive nie jest dzisiaj dla widzów polskich, ale pewnie też nie wiem, dla amerykańskich może bardziej, ale nie jest znanym aktorem, ale wtedy on był rzeczywiście aktorem rozchwytywanym i grywał w filmach. I Colin Clive również zrezygnował z roli w Niewidzialnym Człowieku, dlatego że za dużo pracował i wyjechał na ten czas do Wielkiej Brytanii. On zresztą bardzo szybko potem zmarł. Był alkoholikiem i zmarł jako efekt choroby alkoholowej. I dla naszego szczęścia, to może, mogę mówić i za siebie i, i, i za Ciebie chyba, dla szczęścia chyba wszystkich widzów, którzy ten film widzieli, rolę otrzymał Claude Reigns i co ciekawe, z wielkim uporem James Whale well tę kandydaturę próbował w studio Universal przepchnąć, ponieważ Claude Reigns nie miał żadnych, dosłownie żadnych doświadczeń filmowych w tym Ale czasie. Ale on uchodził za niezbyt dobrego aktora. Nawet tak. teatralnego aktora, tak. Przepraszam. Tak, tak, tak. O tym mówi w dodatkach, o których będziemy zapewne wspominać i do których będziemy się odnosić, eee, jego córka. Prawda? że wówczas jakby tak, tak niespecjalnie tak. chciano go ze względu na poziom jego wcześniejszych kreacji aktorskich. Tak, bo on y, podobno bardzo przesadziście grał, to podkreślała mm -hmm. produkcja, czyli Karl Lemel Jr., że on gra bardzo teatralnie, co już nie uchodziło w kinie mm, ówczesnym i pewnie też do dzisiaj, że, że przenoszenie tej, tej, tej formy gry aktorskiej z teatru do filmu uznawano za sztuczne. Ale co ciekawe, jeśli mówisz o córce Kloda Reńca, to ona wspomina tam o dwóch, rzeczach, a, o dwóch ważnych rzeczach, a o jednej rzeczy, która zaważyła na tym, że on tę rolę tak. dostał, to głos Kloda tak, tak, tak. Rainsa. James Whale well wybrał Claude'a Reinsa nie na podstawie tego, jak on gra, tylko jak on mówi, bo James Whale well brał pod uwagę, jako reżyser tego filmu, że Claude'a Reinsa nie będzie widać na ekranie przez większość yy, trwania filmu, ale będzie go słychać. I głos Claude'a Reinsa, ten chrapliwy głos, jego śmiech, który również będzie można posłuchać w tym epizodzie, wziął się, wiesz z czego, jest, yy, pamiętasz, dlaczego on ma taki głos naturalny jakby, znaczy ten, ten taki głos, który nie jest tylko kreacją aktorską, ale on po prostu tak mówi. Natomiast... Yy... Wiesz, nie, wiesz, nie, to się, nie, ale wiesz, nie. czego to się wzięło, Patryk? On y, miał, miał y, przypadłość wynikającą z tego, że on walczył na froncie I wojny światowej i y, no, został, y, jak to powiedzieć, nieskażony, ale, ale brał udział w ataku Aha, y, z tak, udziałem tak, broni tak, chętnej. I mm. to mu podrażniło struny głosowe. I co ciekawe, i to jest ważne dla filmu, ale co ciekawe, również podczas tego ataku mm. on stracił wzrok w jednym oku. I to była wielka tajemnica Kloda Reinsa, Wielka tajemnica, no bo jak aktor może być, powiedzmy, nie w pełni sprawny. I wyobraź sobie, że ta tajemnica, ja już pewnie o tym wiesz, ale warto to podkreślić, że ta tajemnica wyszła dopiero po śmierci Kloda Reinsa I to mówi jego córka, że przez całość kariery Kloda Reinsa on to tym bardzo się, jakby, mm. no, tą zmagał, tak, i nie chciał tego zdradzać. I to wyszło dopiero po śmierci aktora. I, i, I my o tym nie dowiemy się. Jakby, w, znaczy nie, nie wie, nikt o tym nie wiedział Natomiast podczas kiedy żył. Muszę jeszcze odnieść się do, do sposobu jego aktorstwa. To znaczy, ta teatralność wydaje mi się w mhm. tym wypadku w ogóle nie, nie przeszkadzałaby. Bowiem e, jego aktorstwo tutaj, mimo że jest niewidoczne, ale opiera się na bardzo silnej gestykulacji, bardzo silnej i wymownej prawda? Zauważ, jak on bardzo często macha tymi rękami. Chodzi, chodzi właśnie o wyeksponowanie ruchu tego mm -hmm. niewidzialnego człowieka poprzez efekty specjalne w ogóle jest to wszystko ukazane. Mm -hmm. Zupełnie inaczej przecież gra w Kasablance, w której gra dość istotną postać, bowiem końcówka jednoznacznie sugeruje, że no stanie się kochankiem Humphreya Bogarta. No. Myślę, że to początek pięknej przyjaźni, takie On gra bardzo wtedy powściągliwie, tak. prawda? I, I ma taki... Mhm. Zaskakujące jest to, że Whale był tak oporny, bowiem on w Casablance, kiedy jest już widoczny, ma taki, taki ironiczny stosunek do tego, co się, co się dzieje. Co się dzieje... Przepraszam, momencik. Nie coś wytrąciło z, z równowagi. Wiasem na mucha. Ma ironi bardzo ironiczny stosunek do wszystkiego, co się wokół niego dzieje. Claude Rains wchodzi na przykład do kasyna, w którym, czyli do tego baru prowadzonego przez Rika, którym przebywa każdego wieczoru, prawda? I wchodzi i mówi, jestem zaskoczony, że to taka jest hazardów tutaj. No, z bardzo mi to utkwiło, wiesz, w pamięci. No. Ach, to tak no tak, wiesz co, ale wracając do samego Claude'a w tym kontekście, zauważ, że on, bo się o Blanca i to jest rzeczywiście chyba najbardziej znanej szerszej wiadomości jego rola w filmie amerykańskim, ale on potem, po tym filmie, niewidzialnym człowieku, to jest niesamowite, że ten film, gdzie go nie widać, stał się przepustką dla niego do świata kina. I później jest Universal już z większym zaufaniem po tym filmie, kiedy ten film odniósł wielki sukces komercyjny i chwalono rolę Claude Rainsa, dał mu główną rolę w innym przeboju nagranym za większe pieniądze w Technicolorze, mówię o filmie Upiór w Operze, gdzie Claude Rains dla Universalu po raz kolejny, bo to był remake Universalu, wcielił się w rolę, no, protagonisty głównego. Zastępując Ron'a Cheney'a seniora. Y, Okej, okay, ale wspominałeś o efektach specjalnych. Myślę, że powinniśmy też powoli. Tak, to jest do bardzo istotne. Myślę, że od tego od troszeczkę, no, nawet mogliśmy zacząć od tego, ponieważ ten film jest nasząc, nasączony efektami specjalnymi i też. Poniekąd dla nich został stworzony, prawda? Tak, zgadza się. To jest pierwszy film i to warte podkreślenia, bo może dla współczesnego widza nie jest to tak istotne, kiedy tak naprawdę co tydzień mamy kilka filmów, które bazują na bardzo skomplikowanych, wyrafinowanych efektach specjalnych, ale niewidzialny Człowiek był pierwszym filmem wyprodukowanym w Universalu, który operował tak skomplikowanymi i taką, taką ilością efektów specjalnych. Bo jak wspominaliśmy, omawiając w Drakule na przykład, ale to się również tyczy Frankensteina, warto to podkreślić, Te filmy operują, jeśli chodzi o te efekty specjalne, bardzo duż, wysoko, czy daleko posunięto umownością. Pamiętasz, mówiliśmy o nitopeżu, to był jeden z takich nie, nie, nie, niewidocznych znaczy widocznych właśnie efektów w filmie Dracula. We Frankensteinie wszystko opiera się tak naprawdę na genialnej charakteryzacji Jacka Pierce'a, Natomiast tutaj w tym filmie mamy bogactwo tych efektów. Facetem, który był odpowiedzialnym za efekty do niewdzielnego człowieka jest John Fulton. I te efekty specjalne można podzielić na takie trzy różne etapy lub trzy różne rodzaje. Pierwszym, mówimy oczywiście o efekty specjalnych dotyczących niewidzialnego człowieka. Pierwszym takim efektem to jest, zacznijmy od tych najprostszych. Pierwszym rodzajem efektu to jest już o tym, o tym wspomniałem, Clotrains ubrany od stóp do, do głowy można powiedzieć, mhm. ubrany w płaszcz, ubrany w rękawiczki, yy, bandaż, którym jest zawinięty, te gogle, sztuczny y, gumowy lub kauczukowy nos, to warte podkreślenia, oraz kapelusz i pod kapeluszem również peruka, która prześwituje przez y, bandaż. Tak wygląda niewidzialny człowiek i, i to jest najprostszy z efektów polegających tak naprawdę na charakteryzacji. Drugi y, efekt, y, nie patrząc chronologicznie, jak się pojawia niewidzialny człowiek, ale co do y, stopnia skomplikowalności, to kiedy niewidzialny człowiek jest już niewidoczny zupełnie i y, widzimy jego efekt, jeśli chodzi o interakcję z otoczeniem. Mm -hmm. To znaczy podnoszenie przedmiotów, rzucanie nie wiem, jakimiś przedmiotami o ścianę, y, również jazda na rowerze. To są efekty, które uzyskano bardzo sprytnie za pomocą y, żyłek, które był, przenosiły te przedmioty. Oczywiście faktycznie nie ma tam żadnego aktora, tylko widzimy efekt, jaki on wywołuje na te przedmioty, którymi się otacza, y, za pomocą żyłek, właśnie drutów, bardzo sprytnie. Ja, ja dzisiaj oglądając ten film, dość współcześnie oglądając ten film, kiedy się wie, jak te, jak te efekty powstały w poszczególnych ujęciach, to się zwraca uwagę. Widać te żyłki i innego rodzaju rzeczy. Natomiast ta magia działa. Jeśli patrzymy na sam efekt, to on jest prawie niewidoczny. Tak. Y tutaj się wtrącę. Przypomina mi się scena, w której niewidzialny człowiek po raz pierwszy tutaj y bawi się swoją niewidzialnością, strasząc o e otoczenie. Chodzi mi... Y y Mianowicie o scenę w tej gospodzie, kiedy, kiedy biesiadnicy pojawiają się u niego w mieszkaniu, mhm. w, w pokoju. a no, to już mówisz o tym najbardziej tak. skomplikowanym efekcie, ale to mhm. dobra, ale to powiedz, to zaraz, bo jeszcze chciałem o rowerze powiedzieć. Tak. Mów. no to zauważ, że jest to przeprowadzone całkowicie doskonale, mianowicie, że rzeczywiście to jest bardzo z mhm. bardzo prostymi środkami e, przeprowadzone, natomiast tutaj jakby poruszanie się jego, tego garnituru, tak? Mamy wrażenie, że rzeczywiście tam człowiek jest, ponieważ takie, tak to z, zrobiono, prawda? Że ten garnitur jest, sprawia wrażenie, jakby wypchanego jakimś ciałem, że tak się wyrażę. Tak, już, już mówię, Patryk. Znaczy, Powiedziałeś, że to jest prosto zrobione z dzisiejszego punktu widzenia, tak, ale wtedy naprawdę było to bardzo skomplikowane. Ale tak, z dzisiejszego dojdem, punktu widzenia, czyli... ale dzisiaj kino jest bardzo nasączone efektami, czasem niepotrzebnymi, tak, tak. prawda? Tutaj mm -hmm. wszystko jest uzasadnione treścią i wydaje mi się, że nie można posądzić niewidzialnego człowieka o to, że szarżuje tymi efektami. Mm -hmm. Zgadza się. Co, zaraz przejdę do tego efektu o tej latającej koszuli, o której mówiłeś. Ale jeszcze chciałem powiedzieć o rowerze, bo to jest ten efekt z tego drugiego etapu, czyli tych efektów średnio trudnych. Pamiętasz tę scenę, kiedy niewidzialny człowiek, w cudzysłowiu, siada na rower, w, cudzysłowie w sensie technicznym tak, i jedzie na tak, tak, rowerem. Tak, rower, rower po prostu porusza się sam, Pe pedały się kręcą i tak dalej. Ten efekt został uzyskany bardzo sprytnie. Mamy drut, który przyczepiony był do kierownicy roweru. Jest umieszczony końcówka tego druta poza kadrem filmowym i technicy przesuwają ten drut. Ale żeby rower się nie przewrócił to koła umieszczone były na szynie, takiej szynie trochę przypominającej szynę tramwajową. Ta szyna została posypana piaskiem i naprawdę jak się nie wie jak to jest zrobione jak się patrzy na ten rower, który się przesuwa czy po prostu jedzie, to tego nie widać. Ja teraz już oczywiście oglądałem ten film patrzyłem, bo jest tam ślad tej szyny po prostu widać, że pod tym piaskiem ona jest, ale tego, tego rzeczywiście ta magia działa, nie widać jak się nie wie, jak to jest zrobione. Kiedy się nie wie, gdzie patrzeć, w którą stronę ekranu, a zwraca się uwagę na sam efekt specjalny i to działa, robi wrażenie. A wracając do tego, co mówiłeś, na temat y, tego najbardziej spektakularnego spektakularnych momentów, kiedy widzimy niewidzialnego człowieka, który staje się niewidzialny, to tak. znaczy ściąga z siebie ubranie. Y, to jest popis Johna Fultona. Klotręc rozbiera się, i co ciekawe, to warto podkreślenia: niewidzialny człowiek nie nosi majtek. Nie wiem, czy na to uwagę. Mhm. Ściąga garnitur, naszą znaczy marynarkę, ściąga spodnie w gospodzie, i widzimy, że pod spodniami już jest niewidzialny, więc nie, nie, nie Ale ma wielizny na sobie. Czym to mogło być spowodowane? Kodeks Hejsa wówczas był. I może, właśnie, I może bielizna o, jakby sugerowała tutaj jakieś takie skojarzenie, że ktoś się pod nią kryje, a przecież <laughs> nie można było w tamtych mm -hmm. czasach tego sugerować, prawda? Ale widzisz, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest hmm. tak tak, masz rację, ale tu jest paradoks, Patryk, bo <laughs> mówiąc o kodeksie hajsa, który oczywiście cenzurował całą, nawet, nawet sugerowaną nagość na ekranie, a właśnie tutaj tak naprawdę przez większość film, część filmu widzimy <laughs> nagiego faceta, znaczy widzimy w przenośni nie widzimy go, ale mamy świadomość, mamy świadomość tego, że, że na ekranie jest obecny, niewidoczny, ale obecny goły facet. I to o czym to warto o tym pamiętać, jeśli się wie, że powstały kolejne części, między nimi niewidzialna kobieta i jeszcze wiesz, dalej jest to posunięte. To znaczy mamy świadomość obecności gołej baby na ekranie. A film powstał w roku go, 40 baby, I tej gołej, gołej baby nie powinno być. <laughs> no tak, ale tak to pewnie było odbierane przed no. Goła baba na ekranie. Ale gołej baby tam nie ma, bo jest niewidoczna. Natomiast, co ciekawe, to jest taki wkręt, ale, ale ważne to o tym wspomnieć, bo to jest kontynuacja niewidzialnego człowieka, jedna z kolejnych. Niewidzialna kobieta pochodząca z 1940 roku. Tam już ta bielizna, może, ja nie, no nie będę tak, mówił, czy to tak. jest bielizna znaczy nie, ale są rajstopy, rajstopy to jest bielizna, Znaczy wiesz co, widzimy nie, nie tam wiem, scenę, czy, czy, czy, czy, kiedy niewidzialna kobieta yy, ściąga rajstopy. tak? Jest to jakieś wybnięcie z sytuacji tej te rajstopy? No, ale słuchaj, tam jest taka scena w niewidzialnej kobiecie, że ja wiem, ona nie ma wiem, majtek, ja nie scenę. ma majtek, ale ma rajstopy. Rajstopy, tak. Rajstoppy. Te, rajstoppy, tak. Tak. oczywiście e, nie widzimy łona, bo jest niewidoczna, ale widzimy stopy, które się zsuwają wiesz, po udach i o łydkach, tak, tak. więc ewidenckie... ale efekt jest podobny, mimo że e, niewidoczny do końca mm -hmm. jak e, Rita Hayward i jej rękawiczki, tak? mm -hmm. no właśnie, właśnie od, Nie, od, od, jest coś mm -hmm. w tym, prawda? jest, to, jest to seksualizm powiedz... czy erotyzm, ale y, bardzo sprytnie przemycony tak. y, żeby obejść cenzurę mm -hmm. i podobnie tak. z tymi majtkami Cloda Reysa których nie ma tutaj Dobra, ale powiem jak ten efekt został zrobiony przez Johna Fultona, to jest bardzo ciekawe. Otóż Claude Rains, przygotowując się, czy, czy realizując te sceny zdejmowania ubrań, czyli zdejmuje marynarkę, zdejmuje spodnie, a pod tym ubraniem nie ma nic, czyli mamy tło, zostało to zrealizowane w sposób następujący. Aktor miał na sobie ubiór, taki trykot, który przylegał do ciała, zrobiony z czarnego aksamitu. Czarny aksamit, dlatego, że on nie odbijał światła. Nie robiły się żadne bliki, nic takiego. I Clot Reins został nagrany. Te wszystkie sceny zdejmowania ubrań, czy, czy, czy w niekompletnej garderobie, zostały nagrane na czarnym aksamicie. Czyli aktor ubrany w czarny aksamit stał na, czar na tle czarnego aksamitu. A to dlatego, że powstało po prostu wtedy coś, co nazywa się alfa-kanałem, czyli przezroczystość. On zdejmuje rękawiczki, zdejmuje bandaż i bandaż, który był zrobiony z bandażu, jest widoczny na czarnym tle, natomiast to wszystko, czyli ciało, spotykało się z tłem czarnym i było niewidoczne. Wiesz co, podobny efekt, tutaj taka dygresja, pojawia się na przykład, nie wiem czy kojarzysz, w Mapet Show. Tam oczywiście papetki są poruszane drutami, ale również jest taki efekt, kiedy na czarnym tle tańczą lalki mm -hmm. i widać je całe, to znaczy nogi, ręce i tak dalej. I jest to zrobione w ten, w ten w podobny sposób. Tylko, że nie za pomocą podwójnej ekspozycji, bo tu trzeba było jeszcze na eksponować taśmę podwójnie, to tutaj jest jeden do jeden. Animatorzy w, w Muppet Show ubrani są na czarno, również mają maski na, na twarzach czarne i stoją na czarnym tle i poruszają z tyłu, stojąc za lalkami, poruszają lalkami i oni są praktycznie niewidoczni. Wiesz o czym mówię. Wyobrażam sobie, nie, nie znam, ale, mm -hmm. ale znaczy, wiem, wiem podobny, czy są mapety, ale, ale, ale nie, nie wiedziałem mm -hmm. o tym, także wyobrażam sobie to co mówię. Nie, nie zawsze to było wykorzystywane, ale są takie fragmenty mapy gdzie gdzie ten efekt został y, podobnie jak w niewidzialnym człowieku wykorzystany. Oczywiście to jest późniejszy seria telewizyjna. Ale wracając do Niewidzialnego Człowieka. Kiedy miano tę wyseparowaną część widoczną, czyli, czyli bandaż, który się jakby samoistnie rozwija i pozostawia ze sobą czarną część, to wkopiowywano to właśnie za pomocą podwójnego naeksponowania taśmy do uprzednio nagranego fragmentu z aktorami, czyli to, o czym mówiłeś, gonitwa policjantów za Niewidzialnym Człowiekiem. Wkopiowywano ten cały efekt nagrany na czarnym aksamicie i yy, daje to fantastyczny efekt, czyli mamy yy, odwiejący się bandaż, który skrywa nic, ponieważ czerniec tutaj została zastąpiona, efekt, yy, uzyskano efekt przezroczystości, zastąpione jest, zostało za tło, które nagrano wcześniej i, i to się sprawdza rzeczywiście fantastycznie. To, yy, jeśli były jakieś błędy, bo pojawiały się takie błędy wynikające z tego, że nie wszystko dało się, używając znowu takiego języka profe, pro Fesjonalnego nie udało się wykluczować. Te efekty, które gdzieś tam drgające maski się pojawiały, stosowano tak zwany efekt rotoskopingu. Czyli ręcznie, klatka po klatce, za pomocą po prostu no, pracy na taśmie filmowej wymaskowywano te rzeczy, które się nie udało wymaskować w sposób automatyczny, że tak powiem. Ja wiem, że to może brzmi dla, skomplikowany sposób dla laików, ale, ale no, tak realizowano te efekty specjalne. Najtrudniejszym efektem specjalnym z udziałem nie, niewidzialnego człowieka, który pozbywa się swojej garderoby w tym filmie, jest, jak pamiętasz, taki efekt, kiedy niewidzialny człowiek staje przed lustrem. I, i, I jest odbicie w lustrze. Tak, tak, tak, tak, tak. tak. Właśnie ten efekt, o tym, te tablach, nie? jeśli to dobrze ta? pamiętam, jeśli dobrze zapamiętałem musia no, do tego efektu, do tego ujęcia wykorzystać co najmniej 4 lub 5 poszczególnych ekspozycji, a każda z ekspozycji odpowiadała za inny layer, czyli za inną warstwę, ponieważ tam mamy odbicia aktora, tak. mamy tło za nim, mamy efekt aktora, który zasłania część lustra. No Naprawdę dużo pracy, która tak naprawdę musiała być wykonywana, wykonywana w sposób analogowy, czyli bez użycia komputera oczywiście. Okej, okay, to tyle, jeśli chodzi o taki wstęp do efektów specjalnych. To teraz, może mm -hmm. to powiemy mm -hmm. o aktorach, prawda? Bo już troszeczkę nadmieniłem o tak. głównym bohaterze tego filmu, głównym aktorze, mm -hmm. czyli Klodzie Reinsie. Już chyba nic już nie, nie, nie ma potrzeby dodawać. Natomiast jest, tutaj występuje Gloria tak. Stewart, którą znamy hmm. jako poczciwą, miłą staruszkę pamiętnego hitu Jamesa Camerona, tak, to a To jest niesamowite, że ona Aha. tam gra jako staruszka. Zresztą tak. zmarła chyba dwa lata temu, Gloria Stewart. Tak, tak, tak, całkiem niedawno. I właśnie była nominowana zmarła. do Oscara za Titanica, a ci, którzy no, zajmują się szukaniem tego typu filmów, jak, jakie my szukamy, czyli niewidzialny człowiek, to znają ją jako młodą, piękną, wysoką, o łabędziej mm -hmm. szyi młodziutką kobietę. Ona zagrała zresztą nie tylko w tym filmie u Jamesa Whale'a, ale również gra w niezłym filmie, ja go znam. Potem... The Old Dark House, gdzie pojawia się u boku również Borisa Karlofa, Gloria Stewart. Właśnie wynika z tego, jak tak przeglądałem jej filmografię, że ona była w tamtym okresie w miarę, nie mówię, że bardzo, ale w miarę wziętą aktorką. Mhm. Ona była niezwykle piękna. Mhm. Znaczy, no miała naprawdę fajną figurę, dobrze wygląda. Ale wiesz co, Pacyki, tu muszę wrzucić ten przysłowiowy kamyczek do ogródka. Ona, są takie fragmenty, gdzie ona gra fatalnie w niewidzialnym człowieku w moim odczuciu. To tak jak rozmawia z ojcem, kiedy się pojawia i mówi gdzie jest Jack, nie ma go już od tygodnia, ale ojcze i tam płacze. I później Kemp, doktor Kemp do niej przychodzi i ona też z nim rozmawia. W moim odczuciu ta gra jest no słabiutka. Wiesz co, jedynym słabiutkim, ale to takim no słabiutkim, no, który, który można jakoś przełknąć, elementem jest postać ojca wydaje mi się. Mm -hmm. Ona grzeszy starocią tutaj, nie? jest taką ramotą trochę, mm -hmm, prawda? Tak, Dzi dzisiaj, jak się to ogląda troszeczkę. Mm. I tych te relacje też są takie średniawe, powiedzmy. Mm -hmm, mm -hmm. Lepiej nie? wypada natomiast postać tego Kempa, czyli grana przez Uriana tak. Haringa. Tak, tak, Dla tak. Dlatego, tak. że to jest no skurczyny. Jest taki... No właśnie, właśnie. Mm. I to jest fajne. perfidny, wiesz, on, on może nie dorasta do szaleństwa sp... niewidzialnego człowieka, mm -hmm. Ale działają tak, tylko, konumencie. że niewidzialny człowiek, tak jak mówiłem wcześniej, jest usprawiedliwiany tym, że to, co się z nim dzieje, jest wynikiem po prostu nieprzemyślanego eksperymentu. Mm -hmm, Natomiast mm -hmm. Kemp po prostu tak jest, tutaj trudno go usprawiedliwiać. Natomiast spotyka go kara, prawda? I o, powiem, to jest ciekawe. Że... Więc... Tak, mm -hmm. powinniśmy o tym nawet wcześniej wspomnieć, ale dobrze, że w ogóle nam się przypomina to, bo to jest bardzo ważny moment. Otóż to jest zaskakujące, prawda? Ponieważ on ginie zamordowany przez niewidzialnego człowieka. Przez I to ginie w Tak, tak. Nie ma. No, no. Tak jak mówiłem na początku, człowiek jest w ogóle wariatem i jest hmm. naprawdę nie ma w ogóle. Jest wyzbyty jakichkolwiek ludzkich uczuć. No. To przypomnijmy, kemp, który zaczyna działać z policją, staje się takim świadkiem koronnym, jest chroniony przez policję, zostaje mimo wszystko przez niewidzialnego człowieka porwany i w samochodzie zostaje związany i yy, niewidzialny człowiek z, yy, jak to się mówi, spuszcza samochód w przepaść, no, coś tak, takiego, tak, <laughs> coś tak, tak, takiego tak. robi, ale zanim to zrobi, zanim zabije samego Kempa, to, to jest ciekawe i to naprawdę jest, no, świadczy o talencie Jamesa Willa, że on potrafił takie rzeczy realizować w swoich filmach, to znaczy on opowiada Kempowi, co się tak, będzie z nim tak. działo to jest i to jest maksymalnie okrutne Właśnie. Tak, tak. on mu mówi tak, najpierw spadniesz samochodem o jakieś kilka metrów, przebijesz się przez balustradę, połamiesz sobie nogi, potem koziołkując, skłamiesz sobie kark. Mhm. Później uderzysz, spłoniesz. No wiesz, tak. niesamowite, taka werbalizacja tego, oczywiście przejdziesz krepa, który ta scena go słucha. W wypadku, w cudzysłowie, nie byłaby tak mhm. e, przerażająca, gdyby nie, e, nie było tego właśnie wstępu, prawda? Tak. Tak, tak, Znakomite. Tak tak, tak, tak, tak. Ach, i to jest 33 rok Jacek, jaka jazda w ogóle. Mm -hmm. Niesamowite. Mm -hmm. To prawda, wiesz co, ale, ale wielokrotnie w tym filmie właśnie pojawiają się takie e, fragmenty, które no ten film, właśnie wiesz, na wielu płaszczyznach nam ustawiają ponad te wszystkie filmy, które, które wtedy były realizowane. Bo jest tam również taka, jeśli mówimy o aktorkach, aktorach w ogóle, jest tam taka postać, nie wiem czy pamiętasz, na pewno pamiętasz. O, ale e, m, sobie... no, żony. No, no żony właściciela knajpy. Tak, no tak, no Kersio. trudno o niej zapomnieć. Ona, to jest ulubiona aktorka To jest ulubiona aktorka nazywała się Una Conor. Ona gra między nimi w narzeczonej, jak pamiętasz, Frankenstein, taką samą postać, krzykliwą babę, która ustawia swojego męża, pantoflaża. Ona gra przesadziście. Ona gra można powiedzieć burleskowo i wiesz, dziwaczne to jest, ale, ale jest w tym fantastyczna. Jest znakomita. Naprawdę jest w tym fantastyczna. Jest znakomita, moim zdaniem. Oni się przyjaźnili z Wail'em w ogóle i nie wiem, czy wiesz, ale Wale dawał jej zupełne pole do popisu i wolną rękę i często ją parodiował sam, prywatnie, udawał właśnie ym, Jim, y, znaczy Ule Connor ym, f, f, f, i, i to widać tą przyjaźń między, między Wailem a, a tą aktorką i, i widać to, że ona tutaj stworzyła na swoją rolę popisową. Kiedy ona schodzi do męża po pokłótni z niewidzialnym człowiekiem jeszcze w knajpie tam w, w, w gospodzie, pije whisky i mówi do niego coś takiego. Albo w, y, niewidzialny, czyli ten człowiek wy, wyprowadzi się z gospody, albo ja wyprowadzę się do swojej matki i tym razem nie żartuję. And this time I'm meaning, tam coś takiego pada I, te, i ten biedny mąż idzie na górę i ona wtedy tam sobie nalewa whisky, pije. To jest tam fantastyczne. Nie być pod tym ruchem. Nie ma i mnie. Turned my best sitting room into a chemist's shop, still is it on the carpets, and in the week behind with his money. Huh. Go and kill him, If he ain't packed up in gold in half an hour, we'll have the law in to turn him out. And take him his bill. Three pounds ten. And see you get it before you come out. Go on. Let's leave him a bit, Jenny, till he cools off. If you don't kick him out, I'm peering at myself, and that's the truth. And I mean it this time. To teraz Jacek powiem ci o pewnej perle, mm -hmm. którą nie wiem, czy dostrzegłeś, a ja zauważyłem ją przez absolutny, absolutny przypadek. Mm -hmm. Kojarzysz aktora e, o nazwisku Dwight Fry. A, oczywiście, że to, że to zauważyłem drogi Pak. Grał... <laughs> Gra zaznaczyć. tam dziennikarza, a to jest nasz urukowany aktor z Drakuli. <laughs> tak, ale ja przy... wiesz, dlaczego mówię o przypadku tutaj? Ponieważ dzwonił. <coughs> Przepraszam, dzwonił do mnie telefon, mm -hmm. musiałem dać na stop klatkę. Mm -hmm. Zatrzymałem film, kiedy już zakończyłem rozmowę, wracam i widzę właśnie, że mam tu do czynienia z Renfieldem, znanym z Drakuli. Mm -hmm, mm -hmm, dokładnie, dokładnie niesamowite, tak niesamowite Ale tak, to super, on się ale... pojawia tam na Sekundę. sekund parę tak. no. ale wiesz co, to ja to wspominałem, może nie pamiętasz ale przy Drakuli mówiłem o Dwayne Fraju, że on był właśnie specjalistą od ról drugo i trzecioplanowych w Uniwersalu on się pojawia w kilku filmach i na pewno jeszcze się z nim spotkamy ale ja myślę, to nie on... jest nawet druga czy trzecioplanowa to jest taki epizod, epizodyczny że tak, tak. można by go było z, z łatwością wyciąć bez strat dla fabuły filmu no, ale wiesz, tutaj ale... mamy dzięki temu taką perłę no. Tak, tak. ale no? jeśli właśnie mówimy o epizodycznych rolach, to y, warto wspomnieć również, że tam pojawia się na chwilę John Carradine, gra pijaczka, który dzwoni do policji i daje cynk o niedziałym człowieku, mm -hmm. a John Carradine y, w Uniwersalu grywał y, w zastępstwie Lugosiego Drakule, y, występuje w którejś części, już teraz nie pamiętam, której, ale na pewno pojawia się jako Drakula w którejś części tej klasycznej Uniwersalu, ale co ciekawe, John Carradine jest ojcem Davida Carradina, y, mm -hmm. y, znanego aktora współcześnie, na przykład z filmu Kill Bill, gdzie gra mm -hmm. Billa. Ale, wiesz co, nie zaskoczyłeś mnie frajem, ale pamiętam, że poza nagraniem opowiada, mówiłeś mi coś o... Yy, yy, yy, zaraz, zaraz, bo się plączę. Aj. Plączysz się. Dzisiaj yy, będziemy się. o tym mówić, ale wiem, wiem, o co ci chodzi. Dobra, dobra, to już stop. Dobra. To A mam nadzieję, że tego do... nie sprawdzałeś. Nie, nic w tym kierunku no dobrze, nie, nie robiłem. Dobrze. Ach, dobra, no to potrzymamy w niepewności, nie będziemy sprawdzać, o co w ogóle chodzi. Dobra, czy jeszcze coś mówimy na temat niewidzialnego człowieka? Nie wśrodnie głowy, bo ja chciałem powiedzieć na temat muzyki, że jej tu jest mało. I to jest bardzo charakterystyczne, jeśli ktoś. Próbuję coś dowiedzieć się na temat występowania muzyki w tych wczesnych horrorach universal. To jest bardzo charakterystyczne, że ta muzyka jest traktowana tutaj bardzo marginalnie. Mówiliśmy o tym, że w Drakuli pojawia się Jezioro Łabędzi Czajkowskiego i tak naprawdę ten temat Czajkowskiego staje się tematem. Mhm. Bo pojawia się w kilku filmach studia Universal. Tu pojawia się muzyka autonomiczna, ale pojawia się tylko na początku i na końcu filmu. W całym filmie tak naprawdę muzyki nie ma. A wiesz, nie dostrzegłem tego, przyznam. No właśnie, no właśnie, bo tej muzyki jest mało, pojawia się na początku i na końcu filmu. Mm -hmm. Nie wiem, czy wiesz, w jaki sposób reklamowano, jakim hasłem reklamowano Film y, Niewidzialny Człowiek. Nie, nie. Wtedy, ówcześnie. No. To może naiwne, ale fajne. Oto, ha oto hasło, które reklamowało ten film. Tak. Kochała go, chociaż był niewidzialny. Świeżne, <śmiech> <śmiech> <śmiech> <śmiech> <śmiech> co? <śmiech> ale taki był slogan reklamowy tego filmu, kiedy on po powstawał. <śmiech> Natomiast wiesz, to przyznaję, że... E... Przygotowując się do naszej rozmowy, zerknąłem do książki, seans z wampirem. Chyba tutaj to Głody znajdę. To właśnie. I przyznam, że byłem trochę zaskoczony tutaj, co jest napisane. Czekaj, daj mi chwileczkę, to znajdę to. Ten fragment. O, kartkuję, kartkuję. Ach. Jeszcze moment, dobra? Mm -hmm, mm -hmm. Wiesz co, o, może w trakcie sekundę. powiem... Aha, dobrze. Czekaj sekundę. Mm -hmm. ja chciałem powiedzieć na temat kontynuacji tego filmu. Mm -hmm. To może ty najpierw o, o coś też powiedzieć, czy ja? No właśnie trochę nie dziwi opis tego, przyznaję. Aha. E, przeczytam, dobra? Bo mam to przed sobą właśnie. Dobrze. Tutaj fantastyczna mowie, e, powieść Wells'a, wybrana została niewątpliwie ze względu na możliwości trikowe, ale resztę zdołał przekazać również zawarty w niej dylemat moralny. Tym razem bohater, utalentowany uczony Griffin, e, źle jest napisane nazwisko, opętany zostaje rządzą władzy. Doświadczenia z indiańską trucizną dały mu do ręki niezwykłą broń niewidzialność. Efekt niesamowitości w filmie polegał mm -hmm. na odwróceniu sytuacji. Widząc na ekranie zabandażowaną szczelnie postać, widz oczekiwał szokującej maski, tymczasem odsłaniała się pustka. Wiesz co, ja nie myślę, że autor tutaj przy całym szacunku dla Kołodyńskiego jednak nie zrozumiał tytułu. Mm -hmm. Wiesz, no nie spodziewałem się szokującej maski, biorąc pod uwagę, że tytuł brzmi niewidzialny człowiek. No tak. Nie, nie to bardziej się odnosi do upiorową obrazu. No, y ale mm -hmm. to, to, mm -hmm. ja, ja nie wiem, wiesz... Mm -hmm. No, dziwne troszeczkę, mm -hmm. co najmniej. No, ja, ja mam wielki szacunek dla, dla Andrzeja Kołodyńskiego, natomiast mm -hmm. tutaj taka trochę wtopa wydaje mi się. Bo trudno przeoczyć tak intrygujący tytuł. No dobrze. Nie, nie no my jedźmy jedźmy dalej. No, powiedz. Dobrze, powiem szybko na temat kontynuacji filmu, bo jak powiedziałem wcześniej, to był wielki przebój kasowy, w związku z tym Studio Universal nie, było, nie trzeba było długo czekać, aby zrobić kolejne części. I w roku 1940, no, trochę można było jednak czekać, czyli mamy 7 lat po premierze niewidzialnego Człowieka, powstaje film The Invisible Man Returns, czyli powrót niewidzialnego Człowieka. I co ciekawe, w rolę niewidzialnego Człowieka w tym filmie wciela się nie kto inny, tylko Vincent Price. Postać, która wcześniej czy później pojawi się w głębszym kontekście, w sensie, że więcej o niej powiemy, tutaj tylko sygnalizuję, że aktorem, który jest niewidoczny w tym wypadku podczas trwania całego filmu, mm -hmm. większości filmu jest Vincent Price. W tym samym roku Studio Universal wypuściło film, o którym też wspominałem, potem The Invisible Woman, czyli niewidzialna kobieta, i to ewidentnie jest komedyjka o lekkim ym, podtekście erotycznym. W roku 1942 powstaje film The Invisible Agent, niewidzialny agent i to ciekawe, ten film ewidentnie wpisuje się w kontekst ówczesnych sytuacji geopolitycznej. To, o czym powiedziałeś w przypadku filmu Niewidzialny Człowiek, to tutaj mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że nie ma mowy o przypadku. Niewidzialny agent to historia o niewidzialnym angielskim agencie, który jest przemycony do okupowanej Francji, aby walczyć z nazistami. Co ciekawe, również Japończycy, tam się pojawiają, źli Japończycy, którzy chcą wykraść tajemnicę niewidzialności i wyobraź sobie, że agenta japońskiego wywiadu gra nie kto inny w tym filmie, ale Peter Lor <śmiech> To Japończyka. Kolejną... E, wiesz co, ale czy są tak też z... <śmiech> Trudno je posądzić o jakieś azjatyckie, wiesz, <śmiech> <śmiech> korzenie. <śmiech> ale zaufaj mi, zaufaj mi, bo, bo wiem, że ty nie widziałeś, ale ja znam ten film. Jest tam jako japoński agent. Zresztą, wiesz co, pomijając kwestię, czy jest bardziej, czy mniej przekonujący, to wiesz, bo też jesteś fanem talentu aktorskiego, warto zobaczyć Lora, nawet w bardzo niedorzecznej roli japońskiego agenta, bo to jest świetny aktor. Zresztą, okej, okay, zmuszasz mnie do tego, on popełniał sepuku w oh tej yeah. filmie. Mm -hmm. to taka mała klonfa Doliny Kolejną... Węży chyba troszeczkę, co? Mała klonfa Doliny Węży, tak. Kolejną odsłoną w filmie Studio Universal był film The Invisible Man's Revenge, czyli Zemsta Niewidzialnego Człowieka z roku 1944. I ten film kończy serię Studia Universal o niewidzialnym człowieku. Co prawda, pojawia się jeszcze, to, zawsze to wspominam, tą głupią, turnowatą serię. Pojawia się Niewidzialny Człowiek Studia Universal w filmie Abbott i Castello Spotyka Niewidzialnego Człowieka. No. Mamy również remake tego filmu, lub jakąś nową wersję tego filmu zrealizowaną przez Johna Carpentera. Kojarzysz ten film? Z Kevinem Baconem, to jest? Deryl Haną. O ten ci chodzi? Nie, nie, nie. Deryl Hanna i Chevy Chase. O je, tak, Mówię ale to jest o komediowe filmie... i. Wspomnienia, tak, wspomnieniem... tak, tak. tak. To jest komediowe i spokojne. Wspomnienia niewidzialnego człowieka. Nie, nie podobał mi się ten film. Lata temu go oglądałem. Tak, Nie, tak. ja, nie. Myślę, że nie powinniśmy zmienić tego wątku. Zgadzam się. Ale no to może ja tylko powiem to, że John Carpenter rzeczywiście stał się specjalistą od realizowania nowych wersji starych filmów. Bo może kiedyś się te, też będzie okazja o tym powiedzieć coś więcej. I to tyle, jeśli chodzi o kolejne części. Teraz po, powinniśmy dwa słowa powiedzieć chyba o wydaniu tego filmu. Ja mam te wydanie w dwóch odsłonach, to znaczy w polskim wydaniu, o którym wspominaliśmy przy okazji filmu Dracula, bo to jest ten pakiet filmów, ale również mam go w wydaniu amerykańskim i stąd znam te kolejne odsłony, o których wspominałem przed chwilą, kontynuację filmu Niewidzialny Człowiek, ponieważ w Stanach Zjednoczonych wydano rozszerzone wersje pakietu horrorów w Uniwersalu, gdzie są te wszystkie kolejne części Niewidzialnego Człowieka również tam ujęte, ale w tej naszej polskim wydaniu które wydane jest, te wydanie Niewidzialnego Człowieka wydane jest bardzo ciekawie, mamy masę dodatków i, i, i powinniśmy chyba też o tym jeszcze raz wspomnieć, bo mówił przy Drakuli i dlatego mówię o tym, że, że, bo to jest tożsame z Drakulą, jakby jeśli chodzi o rodzaj lansowanej rozrywki po stronie dodatków. Moim zdaniem te, te, te wydania, wszystkie z całej tej kolekcji kina są wydaniami wzorcowymi. Nie ma w tym przesady. Mm -hmm. Jest merytorycznie, mm -hmm. jest na temat, jest ciekawie niezwykle. Są opowieści ludzi związanych z produkcją, są opowieści krewnych, które opowiadają historie, jakieś anegdoty związane z tymi filmami. Tam nie ma nudy, wiesz? Nie? Jak się to? Tych tak, samych, tak. Tak. Są bardzo. Tak. Są, te Zgadzam dodatki są, są naprawdę bardzo znakomite. fajnie podane. I ja muszę to powiedzieć, bo mówiłem też przy Drakuli, to rzadko się zdarza. Mamy tutaj w przypadku również niewdzielnego człowieka komentarz historyka filmu. I yy, ten komentarz również jest przetłumaczony na język polski, czyli oglądamy film Niewidzialny Człowiek z komentarzem audio angielskim, ale mhm. mamy do tego polskie tak. napisy, co jest fantastyczne. Tak. I to jest puenta do całego filmu, cały film Jamesa Whale'a jest fantastyczny. I to jest zastanawiające, Jacek. jeszcze tutaj taki przytyczek w stronę nowego wydania Social Network, że filmy klasyczne, które zapewne nie sprzedadzą się w milionach egzemplarzy, ani nawet chyba w tysiącach zbyt wielu, mogą być tak znakomicie wydane, hmm. prawda? Prosto, ale dobrze i wiesz, to jest tłumaczenie dodatków, a social network, rzetelnie, network rzetelnie, tak. który zapewne będzie się cieszył większą popularnością, nie posiada nawet tak, tak, tak prostych zabiegów jak, jak tłumaczenia. Tłumaczenie dodatków, tak. tak. Jesteśmy ciągle źli tak, na tak, tak. i w każdym epizodzie to podkreślamy. Zgadza się. Na koniec chciałem Cię zapytać, czy zobaczyłeś do końca sygnały nie. 2020? Nie. Ja się tego nie podejmę. Nie. Nie. Ja ja się sam Patryku, do tego nie zobaczę. Chyba, że chcesz mnie, wiesz, skłonić do tego Ta, ryzyka, że... Tak, właśnie to chciałem powiedzieć, że, że chciałbym że chciałbym cię z sadyzmem Dobre. o to pytać za jakiś czas. Nie, no bo jest tak, że jeśli z ja ten film zobaczyłem, to, to chcę, żebyś też go zobaczył do końca. Nie, żartuję sobie, ale, ale to jest taki motyw, który się pojawia. Jestem po prostu mm, Dobra. No, za, zaciekawiony, czy kiedyś to zrobisz. Wiesz to może się podejmę, może. Hmm. <laughs> to co? No dobrze, tak, tak. kończymy na ten czas. To był epizod dotyczący niewidzialnego człowieka. Naprawdę z pełną powagą. Teraz na koniec możemy powiedzieć, że jeśli ktoś tego filmu nie widział, warto. Naprawdę warto ten film zobaczyć. Rekomendacja sklepiku z, z horrorami. Tak. To jest świetne. Ja film. jeszcze wspomnę na, na koniec, tutaj bez pretensji całkowicie, ale pojawi się na iTunesie, pojawiła się na iTunesie w recenzjach krytyka nasz po raz pierwszy. Zresztą, o którą, którą nie przedyskutowaliśmy, także no, za krytykę jesteśmy wdzięczni. No i tyle, nie? Pozostańmy przy tym, skoro wcześniej mówiliśmy o tych pozytywnych opiniach, to należy również wspomnieć o tym, że spotka nas również y, krytyka. Także dziękujemy. Zgadza się. <laughs> Okej. Okay, y, powiedzmy na koniec, co będzie działo się w, w kolejnym eee, tym epizodzie. W Dracula Anno Domini 1972. <laughs> Tak, nie mylić oczywiście z filmem Toda Browninga i w końcu, na szczęście, yy, zawieramy tak. się za Studio Hammer, opowiemy o Studio Hammer przy okazji opowi opowiadania o filmie Dracula Anna do mnie 1970. Troszeczkę wchodzimy tutaj tylnymi drzwiami do, do, do tej wytwórni Hammer, ponieważ to nie jest najbardziej reprezentatywny film, ale... O tym też porozmawiamy. No, ale od czegoś trzeba zacząć, tak. Dobrze. No to do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję ci Patryku i do usłyszenia. Dziękuję ci Jacku.